Księga Jeremiasza, siódmy rozdział, dwunasty wiersz. Bóg mówi, lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu. I zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. I otwórzmy jeszcze psalm siedemdziesiąty ósmy. I tutaj przeczytajmy troszkę dłuższy fragment od 56 do 64 wiersza w sam 78 od 56 wiersza mowa jest o Izraelu za czasów sędziów oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu i nie strzegli przykazań Jego Lecz odstępowali I byli niewierni jak ojcowie ich Zawiedli jak łuk obwisły Rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach A bałwalami swymi wzbudzili Jego zazdrość Bóg usłyszał to Zapłonął gniewem I zupełnie odrzucił Izraela porzucił przybytek w sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę arkę przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. Wydał lud swój na pastwę miecza i rozgniewał się na dziedzictwo swoje. Ogień pożaru młodzieńców jego, a dziewicom jego nie śpiewano pieśni weselnych Kapłani jego Padli od miecza A wdowy jego Nie opłakiwały zmarłych. I ostatnio czytając pierwszą księgę Samuela Czytaliśmy o tych wydarzeniach które, O których tutaj mówi Jereniarz i psalmista Wydarzeniach, w których Dzieją się Rzeczy zaskakujące zarówno dla Izraelitów, jak dla ich wrogów. I chociaż w tej historii zapisanej w pierwszej księdze Samuela nie czytamy o tym, co wydarzyło się tuż po tym zwycięstwie, które tam miało miejsce w tej walce z Izraelami, kiedy zginęli synowie Chaliego, Hofni i Pinehas i Arka została zabrana w niewolę, z tych fragmentów Bibliści wnioskują, że Filistyńczycy poszli za ciosem i uderzyli na Sylo i tam doszczętnie zniszczyli to miejsce i zmasakrowali pozostałych kapłanów i zostawili je właśnie jako takie miejsce zniszczenia. Wskazywałby też na to ten fakt, że później, kiedy skrzynia Boża wraca od Filistynów, to czytamy, że nie prowadzą jej do Sylo ale zostaje zupełnie w innym miejscu. Do tej pory ewidentnie to było miejsce, które Bóg sobie wybrał na mieszkanie swoje. W takim sensie, że tam był przybytek i tam też była ta skrzynia Boża i tam odbywały się te główne ceremonie. Natomiast po tym wydarzeniu, a nie jest to najwyraźniej jakiś długi okres czasu, widzimy, że skrzynia już do stylu nie wraca. A więc bardzo możliwe, że tak rzeczywiście się stało. ta główna myśl jaką widzieliśmy ostatnio w tym naszym rozważaniu była taka, że Filistyni postrzegali Boga Izraela jako Boga pełnego mocy i Izraelici mając również takie pojęcie o Bogu sprowadzają do swojego obozu wojennego skrzynię przymierza i sądzą, że dzięki temu doświadczą cudu zwycięstwa. Jednak tak się nie stało. Zarówno entuzjazm Izraelitów, jak i strach Filistynów okazały się błędne. Izraelici ponieśli klęskę, skrzynia została wzięta do niewoli. Wydawało mi się, że historia Bożego ludu tutaj w zasadzie ulega już takiemu całkowitemu zniszczeniu i korupcji. Ich nadzieje się rozwiały. Tam widzimy w zasadzie poza Samuelem nie wydaje się, żeby ktokolwiek był, kto miałby tutaj dalej kontynuować to dzieło Boże. Izrael, wiemy, był w opłakanym stanie, czytając o tym, co działo się za czasów sędziów i tutaj widząc, co się działo za czasów w Helginie winą jego źli synowie, dzięki Bogu, ale w zasadzie wydaje się teraz, kiedy stracili tą skrzynię przymierza, która była takim narodowym symbolem obecności Boga wśród nich, nie pozostaje im wiele, tak czy mogliby dalej budować. Filistynczycy natomiast biorą skrzynię Bożą i radują się, weselą się z tego zwycięstwa, teraz wydaje się, że to oni są górą i że to ich Bóg, czy Bogowie bo mieli ich wielu są więksi od Boga Izraela i że to ten Bóg Izraela wcale nie był taki straszny jak myśleli bo jeszcze w ich pamięci był Gedeon i była Deborah i Barak i niedawno jeszcze Samson który wśród nich tak wielkie zniszczenie spowodował ale jednak pokonali i teraz więcej pokonali wydawałoby się w ich mniemaniu samego Boga który był reprezentowany przez tą arkę nie czytamy tutaj również w księdze Samuela o tym co działo się w tym czasie z Samuelem właściwie on znika z kart tej księgi na ten okres pojawia się dopiero później przy wyborze pierwszego króla tutaj natomiast nic o nim nie wiemy, gdzie był. Jedyne, co, czego możemy być pewni, to to, że Bóg nie zostawił go i nie opuścił. I w całym tym zamieszaniu, w całym tym popłochu, w pośród tego właśnie wydawałoby się już końca religii izraelskiej, Bóg tego młodego chłopca zachowywał przy sobie i strzegł go i przygotowywał go na zupełny przewrót, na zupełną odnowę. Którą Bóg miał na myśli. To jest niesamowite, jak nasze drogi nie są Bożymi drogami. Oto, kiedy Izrael oczekiwał, że Bóg się objawi i będzie działał, Bóg się nie objawił i nie działał tak, jak się spodziewali. A teraz, kiedy wydaje się, że wszystko już stracone i nie wiem, czy poza Samuelem ktokolwiek jeszcze modli się, do Boga, Izraela i szuka Jego ratunku, i szuka Jego pomocy. Bóg zaczyna działać w sposób, który, myślę, jest szokiem przede wszystkim dla Filistynów, ale też później dla Izraelczyków. Bóg objawiał się wśród Filistynów, ale nie w taki sposób, w jaki my sobie wyobrażamy objawienie się Boga. Kiedy modlimy się, żeby Bóg się pośród nas objawiał, to mamy... Jakieś wyobrażenie Tego, czego oczekujemy prawda? Nie myślimy, żeby objawiał się Tak wśród nas, jak na przykład Za czasów apostolskich, kiedy Ananiasz i Safira padli trupem Nie chcielibyśmy, żeby tak Bóg się objawił Żeby teraz nasza grzeszność Została wyjawiona I żeby niektórzy z nas tu padli trupem Kiedy modlimy się, żeby Bóg się wśród nas objawiał Myślimy, myślę, bardzo wąsko w pewnej naszej ludzkiej, naszym ludzkim wyobrażeniu Boga i tego, czego chcemy od Boga. O co prosimy, kiedy modlimy się: Boże, objawiaj się wśród nas. Modlimy się, żeby dotykał serc naszych i dał nam ten właśnie pokój, i radość, i pocieszenie i jakoś tak nas zainspirował do tego, co dobre i słuszne żeby dotykał chorych i uzdrawiał chore ciała żeby grzesznicy nawracali się, pokutowali ale raczej nie, nie sądzimy i nie oczekujemy, żeby teraz kogoś na przykład dotknął jakąś chorobą albo yy, żeby kogoś doprowadził do jakiejś duchowej depresji czy żeby wzbudził w czymś sercu strach i lęk. Ale Bóg objawia się w różny sposób i nie zawsze jego objawienie jest zgodne z tym co my sobie wyobrażamy. Oto filistynczycy myśleli, że pokonali Boga Izraela i że mogli nad nim triumfować, dlatego że z, z, przejęli tą arkę przymierza. I jako, że mieli teraz tą świętą skrzynię Wraz z jej domniemaną mocą To też mieli kontrolę nad jej Bogiem Czy rzeczywiście? Czytajmy z pierwszej księgi Samuela Z piątego rozdziału Jak Bóg objawiał się wśród Filistynów Pierwsza księga Samuela, piąty rozdział i czytajmy od wiersza pierwszego. Filistynczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją do Eben-Hazer, przepraszam, z Eben-Hazer, do Asztodu. Następnie zabrali Filistynczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona a gdy następnego dnia rano aż dotczycy weszli do świątyni oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce gdy następnego dnia wstali wcześnie rano Oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w dodzie nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego i zaciążyła ręka Pana na ażdodczykach spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym ażdodzie i w jego granicach gdy wtedy mężowie z ażdod widzieli, że tak jest, rzekli nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła Jego ręka na nas i na Dagonie naszym Bogu wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego a ci odpowiedzieli niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do gad sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego a gdy ją tam sprowadzili powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie i ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego tak, iż wysypały im się wrzody odbytnicy wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu a gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici, sprowadzili to na skrzynię Boga Izraelskiego aby pozbawić życia nas i lud nasz. posłali więc zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli Odeślijcie w skrzynię Boga Izraelskiego, niech powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu. Gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża. A mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu. Podoba mi się ta historia czasami Bóg objawia się i przemawia do ludzi dokonując takich spektakularnych rzeczy ogień trzęsienie ziemi wicher, burza, cuda ale nie zawsze nie w każdej jednej sytuacji często Bóg wykonuje w swój sposób swój, swoją, swój plan w taki sposób, który z, z pozoru nie jest zbyt spektakularny Filistynczycy przez działanie Boże i objawienie się Boga zostają doprowadzeni na do, do skraj wytrzymałości i szukają najmądrzejszych w kraju żeby im pomóc i wyratować ich z tej opresji, w której się znajdują i z sytuacji, gdzie wydaje się ich miasto po mieście idzie w ruinę i ludzie cierpią, i ludzie giną jak widzieliśmy po pierwsze po zdobyciu tej Arki skrzyni Przymierza zabrali ją do Ażdodu, do stolicy i tam stała wielka świątynia ich Boga Dagona I, imię tego Boga, Dagon pochodzi od słowa ryba to był taki y, Bóg ryba taka syrenka tylko że męskiego rodzaju syren taki y, miał głowę człowieka i ręce ludzkie i stopy jeszcze miał ale miał resztę ciała jak ryba te syrenki, nie jest wcale taki nowy wymysł bizneja. To już od dawna takie rzeczy ludzie znali i tworzyli. I jako, że ryby, wiecie, mają tą tendencję, że się mnożą. Jak się taka rybka rozmnoży, to może mieć bardzo dużo małych ryb I ta, ta ryba była w pojęciu tych ludów, szczególnie nadmorskich, takim symbolem płodności. I stąd też chcąc się rozmnażać i chcąc, żeby ich pola były płodne i żeby wszystko było, wiecie, jak najwięcej się rozmnażało to pomyśleli sobie, takiego sobie skręcimy Boga, u, u, u, uformujemy który, będziemy się do Niego modlić i będziemy przed Nim się kłaniać i tego i On wtedy też taką płodność da nam naszym wszystkim działaniom i takiego sobie uformowali Bożka, pół człowieka, pół rybę i przed takim się kłaniali, takiego czcili. No i teraz po tym zwycięstwie nad Bogiem Izraela, bo w ich mniemaniu Bóg Izraela był Bogiem. To nie to, że oni uważali to, to, że oni Izraelici nie mają Boga. Oni uważali, że oni mieli Boga, tak samo jak oni mieli swojego. Oni mieli swojego Boga Rybę, a tamci mieli swojego Jachwę i, i tam ci mieli bar, tam ci mieli ta to wszystko byli różni bogowie i teraz jak na przykład taka wojna została wygrana przez Filistynów to znaczy, że nasz Bóg jest większy od tamtego Boga tamten Bóg też nam się przyda mamy tą teraz skrzynkę, w której on mieszka złotą, z tymi aniołami no to e, co? no to teraz postawimy ją w świątyniko naszego Boga zawsze co dwóch to nie jeden, nie? lepiej mieć dwóch bogów, niż jednego Boga jak ty masz jednego, to trochę mało wielu tak myśli, że wiecie, sam Bóg sam Jezus tak trochę mało, nie? Cztał się jeszcze więcej troszkę tego, żeby nie tylko do tego jednego się w kółko modlić lepiej byłoby mieć więcej tych takich może nawet nie bogów ale no coś w tym stylu, taki, żeby nam coś mogli pomóc, żeby coś te, tak jeden, to tak mało, nie? Tak nie brzmi zbyt imponująco i poganie zawsze mieli wielu bogów oni takiego, siakiego, wakiego sobie stawiali i, i nie przeszkadzało, żeby ich gromadzić więcej i więcej, więcej. Dopiero późno, późno, późno po chrześcijaństwie ludzie zaczęli dochodzić do wniosku, że może faktycznie jest jeden Bóg. I pojawili się jacyś tacy myśliciele, którzy zaczęli takie inne tworzyć. Czyli... Ale od początku człowiek w swojej naturze lubią różnorodność, lubią wielu mieć Bogów. I oni tak sobie obmyślili, że postawią to Skrzynię w świątyni tego swojego bożka ryby i zobaczymy, jak to co wtedy daje, nie? Może w jakimś takim też akcie dziękczynienia nam temu, że teraz proszę, o to twoje ten, ten, ten, ten, ten łup wojenny, tak? Zwyciężyliśmy tego, boga i tutaj proszę bardzo, masz tutaj w podzięce jego łup tą skrzynię ze złota, dajemy ci. Nie? Nie wiem, jaka była ich motywacja. W każdym razie czytamy, że postawili ją w świątyni. Tak jak już powiedziałem, do tego momentu, z tej walki, tej bitwy, zarówno Filistyńczycy, jak i Izraelici, patrzyli na tą skrzynię Bożą z takim zachwytem i lękiem. Widzieliśmy, co się działo w obozie Izraelskim, kiedy ją sprowadzili. Oni wrzeszczeli, czy tam, aż ziemia się trzęsła, a Filistyńczycy trzęsli się ze strachu. Ale teraz po tym zwycięstwie? To skrzynienie taka straszna, jak żeśmy myśleli. To, to, to, to, to zwykła skrzynka. Żadnego wrażenia nas nie robi. Jeśli nie mogła pomóc w bitwie, to ileż ona jest może być warta? No to darujmy tą skrzynię Dagonowi. I wtedy Bóg, kiedy ludzie mieli w takim, w takim, w takiej pogardzie Jego skrzynię, kiedy ludzie przestali już w niej pokładać nadzieję. Kiedy ludzie przestali ją może traktować właśnie jak wcześniej, w taki zabobonny sposób. Wtedy Bóg zaczyna przyznawać się do tej skrzyni. Zobaczcie, kiedy ludzie tak na nią patrzyli i myśleli, że coś się wydarzy, to nic się nie stało. A kiedy ludzie pachnęli na nią rękę i wiedzieli, że to tylko skrzynia. To się okazuje, że to wcale jednak nie była taka, tylko sobie skrzynia. I Bóg zaczyna objawia się gdziekolwiek ta skrzynia się rusza. Ale nie tak, jak ludzie sobie wcześniej to wyobrażali. Przychodzi ranek i aż dotrzycy udają się do świątyni, do swojego Bożka, a ten leży na wznak. Twarzą do ziemi przed tak Ci dopiero. A to hebrajskie słowo postawili skrzynię obok, nie mówi dokładnie, że ona stała tuż obok, ale nie wyklucza tego. Ona gdzieś stała tam w tej świątyni. Ciekawe byłoby, jeśli ona faktycznie stała obok, a ten posąg wiecie, był w ten sposób obrócony, zupełnie jakby o 180 stopni twarzą przed tą skrzynią leru Nie jest wykluczone. Skoro Bóg go przywrócił na ziemię, to też do to Boga nie było problemu, żeby go przestawić, tak, żeby leżał twarzą przed skrzynią. nie widzę w tym żadnego problemu. Jakkolwiek ten Bóg tam stał ich, i jakkolwiek ta skrzynia była tam postawiona aż dotczycy byli zaskoczeni tym pitokiem, kiedy zobaczyli jakich posąg Dagona leży twarzą i musiało im się głupio zrobić szczególnie tym kapłanom Dagona ale jestem pewien, że zaraz wymyślili jakieś logiczne wyjaśnienie albo yy, ktoś pewnie przyszedł w nocy i tam podważył Albo może jakieś było miejscowe trzęsienie ziemi. Ludzie, wiecie, zawsze znajdą się jakieś wytłumaczenie w takich sytuacjach. Jak coś Bóg zrobi, to zaraz się znajdą tacy, którzy to potrafią wyjaśnić. Jak oni przechodzili przez to Morze Czerwone, to oni tam jakieś mieliźnie musieli przechodzić. Na pewno nie było tak, że, wiecie, morze się rozstąpiło. Ludzie, kto by w to uwierzył? A potem te wszystkie wozy Faraona w tej mieliźnie potopiły się i wszyscy zginęli. To Ci dopiero... To. Ale ludzie to wymyślą, ludzie coś tam wykombinują, zawsze jakoś tam, wiecie, próbują swoje wymysły znaleźć. I przypuszczam, że i tutaj ci y, kapłani filistyńscy byli na tyle inteligentni sprytni, że potrafili wymyślić coś takiego, coś, coś takiego się stało i z powrotem, dawaj, tego Degona zadźwigali na swoje miejsce, postawili, No. Teraz stoi tam, gdzie ma stać. Hura, Brawo, Dagon! Stoi na swoim miejscu. Dalej możemy czcić Dagon. Dagon tak jest potężniejszy, większy, nie? I dalej go czczą i tam go wielbią cały dzień. Idą spać, przyłożam, tym razem, pilnowali dobrze tej świątyni. Tak? Jak coś takiego się stało. to żeby ktoś na mnie zrobił takiego numeru. I co? Rano przychodzą. I co się dzieje? Dagon leży z powrotem, ale bez głowy i bez rączek. Tak? leży przed tą stytutą, tak jak wcześniej, tylko że troszkę gorzej w gorszym stanie, połamany na kawałki ich Boże myślę, że mamy tutaj obraz takiego wielkiego duchowego konfliktu jaki ma miejsce między prawdziwym Bogiem i fałszywym i bogaństwo kryje się pod wieloma różnymi postaciami i może się wydawać, że prowadzi ludzi w wiele różnych stron ale to jest tylko pozór jest to pozór służący wprowadzeniu ludzi w zamieszanie przez zwodniczego ducha, który na różne sposoby prowadzi ludzi do tego samego celu do bałwochwalstwa i pod tym pojęciem bałwochwalstwa rozumiem oddawanie boskiej czci czemukolwiek co nie jest Bogiem od naiwnego bezmyślnego animizmu utożsamiającego drzewa i kamienie z jakimś bóstwem czy duchami, które w nich mieszkają po rozbudowane religie i ideologie starające się regulować zarówno duchowe jak i społeczne życie ludzi w taki sposób aby zastąpić kult prawdziwego Boga kultem jakiegoś fałszywego bóstwa Kultem człowieka, kultem państwa, kultem przyjemności, czy też jakąś wzniosłą moralną czy filozoficzną ideą. Za tym wszystkim, słowo Bożne mówi, stoi zwodniczy duch, który próbuje całą ludzkość odwieźć od oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu. Apostoł Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale i dziewiętnastym wierszu mówi my wiemy, że jesteśmy z Boga a cały świat tkwi w złem apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w czwartym rozdziale i czwartym wierszu mówi Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa który jest obrazem Boga. Każdy człowiek jest albo po stronie światłości i prawdy, albo stoi po stronie ciemności i fałszu. Albo jesteś w Królestwie Bożym pod władzą Chrystusa, albo jesteś w Królestwie tego świata w niewoli szatana. I nie ma żadnego neutralnego gruntu Słowo Boże nie mówi, że można stać na jakimś neutralnym gruncie albo jesteś w światłości, albo w ciemności albo masz życie, albo jesteś martwy I to koniec, są tylko dwa miejsca gdzie możemy stać, gdzie ludzie stoją i te dwa królestwa są w konflikcie, którego nie da się zażegnać niektórzy próbują być przyjaciółmi Boga i przyjaciółmi tego świata Niektórzy próbują Panu Bogu świeczkę i diabł Niektórzy próbują dwóm Panom służyć, ale Słowo Boże mówi, tego się nie da. Nie można miłować Boga i jednocześnie miłować ten świat. Nie możesz dwóm Panom służyć. O, ludzie próbują i myślą, że mogą, ale według Boga to jest, to jest absolutnie niemożliwe. Jest konflikt między tymi dwoma królestwami. Jest to konflikt, którego nie da się w żaden sposób zażegnać. A więc spróbujmy spojrzeć na ten obraz, który tutaj mamy w tej, w tej historii, który przedstawia ten duchowy konflikt między prawdziwym Bogiem i fałszywym. Między czcią dla prawdziwego Boga i bawochwalstwem. I zwróćmy uwagę na objawione tutaj trzy aspekty tego konfliktu. Po pierwsze, patrząc na całość tej historii, widzimy, że pogaństwo i błogosławieństwo jest skazane na zagładę. Każdego dnia budowane są nowe świątynie Dagona i każdego dnia Dagoni są chrzczeni. Ale chwała Bogu każdego dnia w wielu miejscach świątynie Dagona padają i posągi Dagona padają. Tam, gdzie przychodzi moc Ewangelii w swojej chwale. I dzięki Bogu, za tych wszystkich, którzy niosą to światło, za tych wszystkich, którzy nie wstydzą się swojego Boga i wiedzą, że jest większy niż jakikolwiek Dagon. I głoszą Ewangelię. I żyją Ewangelią. I są światłem w tym świecie. Dagon może stać i ludzie mogą mu oddawać cześć, kiedy są pozostawieni samym sobie. Ale kiedy przychodzi... Prawdziwie obecność Boża, to Dagon musi paść na twarz przy Bogu. I gdziekolwiek światło Ewangelii prawdziwie świeci, jeden po drugim pada, jeden po drugim się wali. To, co tutaj widzimy w tej historii, jest tylko przykładem, jest tylko zapowiedzią tego czasu, kiedy wszelki Boże. Wszelkie pałwuchwarstwo upadnie. Pałwuchwarstwo według Bożego planu jest skazane na zakładę. Izajasz w drugim rozdziale zapowiadając koniec rzeczy mówi wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Bo dla Pana zastępów Nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, a bożki doszczętnie zginą. I wejdą do jaskin skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego Majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. W owym dniu rzuci człowiek kreton i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby się im kłaniać a wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. A więc Bóg zapowiada dzień, kiedy wszyscy bałwuchwalcy zrozumieją bezsens swojego bałwuchwalstwa, zrozumieją niemoc tych bosztów, żeby im pomóc w dniu zagłady i będą drżeć, przed, będą drżeć z lęku, przed Bogiem, Jego gniewem i Jego sądem z pewnością gdyby zostawić człowieka w takim stanie w jakim jest i nie powstrzymywać zepsucia, które jest w człowieku rodzaj ludzki doprowadziłby siebie do zniszczenia człowiek pozostawiony sam sobie niszczy samego siebie i wszystko wokół siebie Jak spojrzymy na społeczeństwa z perspektywy historii, w których prawo przestawało odgrywać ważną rolę, kiedy ludzkie ambicje, ludzkie przyjemności, ludzkie żądze stawały się prawem i pozwalano ludziom robić to, czego chcieli, to widzimy, że te społeczeństwa ulegają desintegracji, Niemoralność prowadzi do różnego rodzaju perwersyjnych zachowań i w końcu choroby, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, i zniszczenia takich społeczeństw. I były wielkie mocarstwa, które upadły w swojej niemoralności. Taki jest człowiek. I taki jest kres człowieka pozostawionego samemu sobie. Kiedy Bóg wydaje człowieka na pastwę jego rząd i namiętności, to czeka go tylko degradacja i w końcu śmierć. Jakkolwiek Bożym zamysłem wiemy, jest niedopuszczenie do tego, aby rodzaj ludzki uległ zniszczeniu, ale zatrzymanie tego procesu i uwolnienie, czy wyzwolenie, czy uratowanie części ludzi z tego zniszczenia poprzez objawienie swojej prawdy i objawienie samego siebie. Dlatego tak bardzo potrzebna jest nasza postawa ewangelizacji w tym świecie. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy byli świadomi, że ludzie bez Boga i Bożego Światła nie mają przed sobą żadnej przyszłości. Ale czeka ich degradacja i czeka ich wieczna śmierć. I tylko to światło Ewangelii, tylko prawda Jezusa Chrystusa, tylko Jego ofiara, Jego śmierć, Jego życie są nadzieją dla ludzi tego świata. Nic innego jest tylko jedna droga zbawienia dla ludzi. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. A wszelkie inne rzeczy, jakiekolwiek ludzie mają, niektóre są bardziej ładne, niektóre są bardziej inteligentne, niektóre są bardziej przemawiające naszego rozumu, a inne mniej. Ale one wszystkie są ostatecznie bezowocne w ratowaniu człowieka i pomocy człowiekowi. Jedyne, co ludziom może pomóc prawdziwie, to jest Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest Jezus Chrystus objawiony w tej Ewangelii. bracia, siostry, my jesteśmy w tym konflikcie. To nie jest tak, że ten konflikt gdzieś dział się tam, do tamtych czasów, czy dzieje się gdzieś tam na polach misyjnych. Ale czytamy, że my wszyscy toczymy bój w okręgach niebieskich. Nie z ciałem i z krwią, ale z duchami, z mocami ciemności, które robią wszystko, aby ludzi zniszczyć. Robią wszystko, aby ludzi zwieść, aby ich poprowadzić do jakiejkolwiek formy bałwuchwalstwa, żeby tylko nie czcili prawdziwego Boga. Nie poznali Go i doświadczyli Go. I dla nas, którzy doświadczyliśmy tej łaski, na nas ciąży ten obowiązek, aby im zanieść Ewangelię. Aby im wskazywać na prawdziwego Boga. I ufając w Bożą moc, która manifestuje się w zwiastowaniu Ewangelii, nie ustawać w tym dziele. Nie zniechęcać się, nie zatrzymywać się. Po drugie, zauważmy, że ten upadek Dagona miał miejsce wśród nocnej ciszy ten upadek tego posągu Dagona był wynikiem niewidzialnej mocy Bożej Bóg działał w sposób którego ludzie nie widzieli nie byli w stanie wyśledzić jedynie mogli widzieć rezultat tego mogli jedynie zobaczyć że tutaj coś się niezwykłego wydarzyło taki jest i dzisiaj. Ten duchowy konflikt, jakkolwiek możemy widzieć jakieś jego rezultaty, odbywa się na tej duchowej płaszczyźnie, z której tak naprawdę niewiele my widzimy, niewiele rozumiemy. Natomiast wszyscy, jak powiedziałem, jesteśmy powołani według Bożego Słowa, aby brać w nim udział i polegać na mocy Bożego Ducha, który jest w stanie właśnie w tej taki niewidzialny dla nas sposób niepojęty dla nas sposób tak użyć to, co się dzieje w życiu człowieka, tak użyć to, co słyszy tak użyć to, co widzi że w jego wnętrzu, w jego sercu dokonuje się przemiana, która sprawia, że grzesznik staje się chwalcą Boga że dziecko diabła staje się dzieckiem Boga to jest jego niezwykłe, niewidoczne dla na nas dzieło trzecie zauważmy te powtarzające się wysiłki Filistynów, aby odnowić cześć dla Dagona po tym jak Dagon padł na ziemię widzieliśmy, oni go postawili z powrotem, a nawet później, kiedy jego głowa i kiedy jego ręce zostały odcięte oni nie porzucili kultu tego Dagona głowa reprezentuje autorytet i panowanie natomiast dłonie są tym instrumentem działania które pozwalają cokolwiek robić i tutaj kiedy ten dagon tam leżał bez głowy i bez dłoni została objawiona prawdziwa natura wszelkiego bałogwarstwa nie ma w tym żadnego autorytetu żadnej władzy żadnej prawdziwej mądrości i, to, I te, te wszystkie boszki są bezsilne, bezradne, żeby cokolwiek dla człowieka zrobić. To człowiek im musi służyć. To człowiek musi je rozbawiać, Człowiek musi je renowować. Człowiek musi je odmalowywać. To człowiek musi im służyć. I to one nic nie mogą dla człowieka zrobić. Tak są Boże że mówi, mają uszy, ale nic nie słyszą tymi uszami. Mają oczy na, na, namalowane, czy wyrzeźbione, ale nic nie widzą tymi oczami. Mają ręce, ale te ręce nic nie mogą zrobić, żeby pomóc człowiekowi. Tylko człowiek musi wokół nich ciągle chodzić, musi o nie zabiegać. Taka jest wartość bożków. Niestety, Słowo, że mówi, ci wszyscy, którzy im służą, taki też sam los ich czeka. I ich głowy, i ich ręce będą odcięte. I oni tak samo skończą, jak, boszki, jak ci boszkowie rozpadną się w nic. Zwróćcie uwagę, że mimo tego wszystkiego, co tam się stało, mimo tego, że raz padł na twarz, następnego dnia padł na twarz obci z obciętą głową i dłońmi, a później jeszcze działy się te kolejne cuda, które dowodziły ewidentnie, że Bóg działa, że oni sami to przyznali. Oni wszyscy powiedzieli, tak, to, to Boża ręka zaciążyła na nami, Boża ręka tego prawdziwego Boga jachta zaciążyła na nami. Oni nadal nie porzucili tego kultu do domu. Wręcz przeciwnie czytamy, że kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w dodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona. A więc jeszcze z tego wydarzenia, zamiast wyciągnąć jakąś le logiczną lekcję, że Dagon to taki Bożek, który padł przed tą skrzynią, to lepiej tam temu służyć, który tej skrzyni, jeśli tak pojmowali nawet, yy, jego czcić, niż tego Dagona, który przed nim się kłanie i głową odpala i ręce. A oni nie. Oni z tego zrobili.. Yy, Takich zabobon. Że teraz jak wchodzili do świątyni, to już nie przestępowali, nie, nie, nie, nie, nie deptali po prog, bo tam leżała, leżała głowa i te ręce. Tragedia. Ale tacy są ludzie. Tak czasami dzisiaj pomyśleć o tych różnych zabobonach, które ludzie wierzą. Wykształceni, zdaje się, mądrzy. A po prostu takie zabobony. Coś powiesz no tak, czas puka już niemalowane drewno. No i co? Jak zapukasz nie malowane drewna, to co to już się cofnie, to ty co nie, Jak to działa? Jak to działa? Czemu trzeba zapukać niemalowane drewna? Zapytajcie kiedyś. Czemu się nie przywitać przez próg Albo no, jeszcze inne mają. Nie... Co, co, co, co to jest? Świat jest pełen czegoś takiego i ludzie wydaje się mądrzy, wykształceni, światli. Boją się takich rzeczy. Boją się żyją, żyją po prostu w lęku z zabłonących a przecież oni widzieli widzieli wyraźnie Powiedzieli, nie, nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas gdyż zaciążyła Jego ręka na nas i na Dagonie naszym Bogu czy oni uwierzyli w Boga? czy oni uwierzyli w prawdziwego Boga? W pewnym sensie tak. No, uznali go jego moc, uznali jego rękę. Ale widzimy, że to, to poznanie Boga nie było wystarczające, aby rozbić to rybne cielstwo Dagona i zacząć służyć prawdziwemu Bogu. I wielu ludzi niestety w ten sposób poznaje Boga. Oni tak zgadzają się ze wszystkim tym powiem oni tak, Biblia jak najbardziej, amen, tam wszystko dobrze napisane, tak jest, ale to nie przeszkadza im, żeby dalej czcić swoje tagony. i wiecie, że kiedy Biblia mówi o wierze w Boga, to nie mówi o takiej wierze i Bogu nie chodzi o taką wiarę, gdzie człowiek połowicznie akceptuje pewne prawdy, że człowiek zgadza się z pewnymi oczywistymi faktami ale nadal żyje tak jak żyje ale nadal, wyznając wiarę w Boga, służy innym Bożym. Wiecie, że Ewangelia nie przychodzi do człowieka i mówi, teraz masz więcej niż miałeś. Teraz masz jeszcze coś do tego wszystkiego, co masz. Nie, Ewangelia mówi, odwróć się od tego wszystkiego, co było. Porzuć to wszystko, co było. Nawróć się. A wtedy chodź nie można inaczej. Wielu ludzi dzisiaj rozumie przyjście do Jezusa jako po prostu dołożenie jeszcze czegoś do swojego życia. Wielu ludzi myśli sobie, że przyjście do Pana Boga to po prostu jakieś nowe oświecenie, nowe jakieś rzeczy, które teraz dodamy do tego, co już do tego bogactwa, które już mamy. A Biblia mówi, to wszystko, co masz, to śmieci. To wszystko, co masz, to gnój. Tak, dosłownie tak jest napisane. Gnój. To jest brud. To jest wstrętne, to cuknie to wszystko, co masz. Jeśli chcesz coś od świętego Boga, jeśli chcesz mieć do czynienia z tym prawdziwym Bogiem, to musisz ten gnoj wyrzucić ze swojego domu, a nie stawiać posąg Boga w swojej gnojowni. To, to nie takie przymierze jest. Pan Jezus przelał swoją świętą krew, aby nas z wszelkiego brudu i nieprawości obmyć i więcej uwolnić nas, abyśmy już dłużej nie żyli w grzechu. Abyśmy już dłużej nie służyli naszym porządliwościom, naszym pasjom, które nas odciągają od Boga. Ale żebyśmy nowe i sprawiedliwe życie wierli. I to jest jedyna droga. To jest jedyny prawdziwy sposób oddawania czci Bogu. Nie postawić go w swojej świątyni Tagona. Nawet na honorowym miejscu. Ale zburzyć świątynię Tagona. I postawić ołtarz Pana. I wiemy, że zawsze tylko w ten sposób Bóg objawiał swoją tą błogosławioną obecność pośród swojego Kiedy oni najpierw zburzyli te swoje stare świątynie. Kiedy najpierw zburzyli te posągi Baala, Kiedy najpierw odwrócili się od swojego zła. I wtedy wzywali Jego imię. I wtedy Go szukali. Wtedy dawali im się znaleźć. Natomiast wielu ludzi dzisiaj, wydaje mi się, próbuje w swojej bezbożności szukać Boga i wzywać Go i oczekiwać Jego pomocy, kiedy Dagon On dalej stoi w świątyni ich serca. Nie. W swojej wielkiej cierpliwości Bóg daje ludziom swój czas wolności, czas wyboru, czas, w którym ludzie mogą robić to, czego pragną. Ale wiemy, że nadchodzi taki dzień, jak czytaliśmy, kiedy człowiek rzuci kretą i nietoperzą tym nieczystym zwierzętom swoje bałwany, które sobie zrobił, aby się im kawać. O ileż lepiej jest zrobić to teraz, zanim przyjdzie ten straszny dzień. O ileż lepiej jest uznać moc Boga, uznać dobroć Boga, uznać tą zbawczą drogę Boga dzisiaj, teraz, kiedy jest dzień zbawienia, kiedy jest dzień łaski, niż w tym dniu, kiedy będzie oczywiste, że On jest Bogiem, a poszki są pustyni bałwanami, ale już nie będzie zbawienia. Będzie tylko właśnie to, co ci ludzie będą robić. Strach, lęk, próba ukrycia się przed Bogiem, gdzie nie da się przed Nim ukryć i uciec. Jeszcze króciutko tylko zobaczmy na to, co działo się poza świątynią Dagona. Gdyż nie tylko tam ludzie doświadczali ręki Bożej, ale również poza świątynią. Czytamy, że zaciążyła ręka Pana na ażdodczykach, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym ażdodzie i w jego granicach. Bóg sobie upatrzył miejsce, gdzie ich boleśnie doświadcza, także nie mogli spokojnie usiąść. I to wyrażenie jak dokonał wśród nich zniszczenia oznacza, że wielu z nich zginęło. To nie były takie zwykłe tylko wrzody. To było coś, co powodowało śmierć wielu ludzi. Ludzie tam w we wszystkich tych miastach, jedno po drugie. I ci, wiecie, byli zdenerwowani z powodu tego, co działo się w świątyni. Byli zamieszani tym, co tam się działo, ale kiedy ich siedzenia zostały boleśnie dotknięte, to już dłużej nie chcieli przeciągać, wiecie, tej duchowej walki z powiem Izraelem. Zabierajcie tą skrzynię, niech idzie dalej. Może myśleli, może to jakiś przypadek, może akurat nie tak się zdarzyło, że ona tutaj przyszła i akurat nie do nas przyszła. Zobaczmy, weźmy do innego miasta, może tam nie będzie tego, może tam będzie lepiej, nie? Zobaczymy, czy to przypadek, czy nie. Więc zabrali do kolejnego miasta, do gad i widzimy, że dokładnie to samo. Gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie, u nas przetłumaczone zamieszanie. To słowo może oznaczać też zniszczenie i ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego tak, iż wysypały się im w odbytnicy. Dokładnie to samo, żeby nie mieli wątpliwości, żeby nie myśleli, że a, tutaj to jakiś może przypadek, może... Dokładnie to samo, co tam się działo, działo się tutaj. I ci już nawet nie wołają tych tam władców filisteńskich, tylko szybko do ekronu, do ekronu z tą skrzynią, tak? Niech tam idzie. A ekronicz, jak tylko ją zobaczyli, to, to co oni zrobili? Sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i nasz lud. Oni już wiedzieli, z czym to się je. Jak tam to się działo, to i u nas to samo będzie. Po co na tą skrzynię przyprowadzają? I widzimy, że faktycznie... Niektórzy pomarli, a inni zostali dotknięci w żodami obietnicy. Taki krzyk tego miasta zbił się ku niebu. I wszystkie te plagi i zniszczenia pokazują nam oblicze Boga, którego wielu ludzi nie chce znać. Boga sądu, Boga gniewu, kary, zniszczenia i zagłady. Wielu ludzi chce dzisiaj myśleć, że Bóg jest tylko miłością. Ale Słowo Boże nie mówi, że Bóg jest tylko miłością. Słowo Boże mówi, Bóg jest miłością. I On jest miłością. Jest dobry. Ale Słowo Boże nie mówi, że On jest tylko miłością. To jest bardzo ważne, żeby to ludziom jasno wyłuszczyć. Bóg jest miłością, ale Słowo Boże mówi, Bóg też jest ogniem trawiącym. I straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Szywego. Straszna to rzecz odrzucić Ewangelię. Straszna to rzecz. Stanąć przed Bogiem, mając na sumieniu podeptanie krwi przymierza pana Jezusa Chrystusa. To jest straszna rzecz. Wiemy, że Bóg się nie da z siebie naśmiechać. Nie pozwolił filistynom nie sądźmy, że pozwoli komukolwiek z nas się z niego naśmiegać. I traktować go lekko. I traktować go z pogardą. I traktować go jako takiego dziadusia, który wszystko nam wybaczy. I na wszystko nam pozwoli. Nie. Bóg się nie da z siebie naśmielać. Ludzie, ludzie mogą sobie fabrykować jakiegoś fałszego, fałszywego bożka, który im odpowiada. Bóg się objawił takim, jakim jest. I nie będzie teraz dopasowywał siebie do oczekiwań człowieka. Oto Izajasz znowu woła. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga ja jestem Pan i nie ma innego ja tworzę światłość i stwarzam ciemność ja przygotowuję zarówno zbawienie jak i nieszczęście ja Pan czynię to wszystko ja postępowałem, byście do Rzymia mówi zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Boże. zważ na jedno i na drugie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 Dziękujemy kochany Ojcze za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że przemawiasz do na nas przez nień. Poruszasz nasze serca. Objawiasz nam siebie. Panie, chcemy Ciebie znać takim, jakim jesteś. Pragniemy, by nasze wyobrażenie Ciebie nie było zbudowane na naszych domysłach czy temu, jakbyśmy chcieli, żebyś wyglądał ale prawdziwie byśmy wpatrywali się w Twoje słowo i szukali prawdziwego poznania Ciebie. Aby nikt z nas nie był bałym chwalcą. Aby nikt z nas nie służył jakiemuś fałszywemu bożkowi. Aby nikt z nas nie obzdurał sobie czegoś i żył w jakiejś złudnej nadziei, która zostanie rozwiana w tym strasznym dniu sądu. Prosimy, drogi Panie, byś pomógł każdemu z nas Uważnie, w modlitwie, w pokorze, czytać Twe słowo i słuchać Twojego głosu, kiedykolwiek nas przemawiasz. Aby na tyle jesteśmy w stanie w naszej słabości, ograniczoności, poznawać Ciebie w prawdzie, objawiaj się nam, prosimy, kochany Boże, i wybacz nam wybacz, prosimy, kiedy i my w takiej czy w innej sferze idziemy za głosem zwodziciela. Dajemy się oszukać, omamić różnym rzeczom, różnym ludziom, różnym głosom, które kształtują przed nami fałszywy obraz Ciebie, Boże, albo którzy nas wzywają do kultu innych bożków. Panie, w swoim słowie wzywasz nas, abyśmy strzegli się innych bogów. Abyśmy nie mieli żadnego innego Boga oprócz Ciebie, ale byś Ty stał w centrum naszego życia, wszystko było Tobie poddane. I o to prosimy dzisiaj, byś odnowił w nas tę miłość do Ciebie, tą ufność ku Tobie, a też wzbudził w naszych sercach tę świętą bojaźń, która pomoże nam iść tą drogą życia. Prosimy, by to Słowo mieszkało w nas. Prosimy, być w każdego dnia. Każdemu z nas, Panie, wiernie Ci służyć. I strzeż nas, Panie. I chroń od wszelkiego bawu chwałstwa. Jeśli w nie popadamy, ratuj nas. Karć nas. Nie pozwól nam zginąć, prosimy dziękujemy za łaskę Twojej miłości i dobroć Twoją zbawienie, którego pragniesz na każdego nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale chcesz, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i życia dziękujemy, że w tej mierze też możemy z ufnością modlić się o Twoje zbawienie, zarówno dla nas jak i ludzi wokół nas i modlimy się też Panie, byś pomógł nam stać po stronie prawdy i bez wstydu, bez obawy, bez lęku ale w mocy Twojego Ducha Śmiało Tobie głosić. Dzielić się z innymi dobrą nowiną. Gdziekolwiek nam na to pozwolisz. Prosimy, na nas ku temu. I błogosław to zwiastowanie. Działaj w sercach ludzi. Przekonuj ich. oświeca ich i ratuj. Prosimy. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze Racia, się z